Nie wiem czy śmiać się, czy też może płakać Rozchodzam się w odmów, zmęczony tryb życia Który przypomina kratę obraz skicia kicia trasa do mi praca preślicji do spania Tydzień za tygodniem nasze życie skraca Zobaczysz mi wartość, się liczy się jakoś Mora Niezależna audycja internetowa, podnośnik, góral ponownie i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. A dzisiaj gośćmi podcastu są panowie o biblijnych imionach Piotr i, i Marek, koledzy ze szkoły średniej z Polski. Jeden z panów mieszka na stałe w Stanach Zjednoczonych, drugi przyjechał odwiedziny i nasi goście wraz ze swoimi małżonkami wybrali się samochodem przez kontynent amerykański przez Stany Zjednoczone przyjechali 16 tysięcy kilometrów mniej więcej jest to dystans powiedzmy z Warszawy do Montpellier na lazurowym Wybrzeżu 4 razy trzeba byłoby zrobić ten dystans z Warszawy do Montpellier jest to kawał drogi co zobaczyli po drodze możemy usłyszeć w tym odcinku zapraszam do słuchania podnośnik oczywiście podnośnik Więc ja chciałem powiedzieć parę słów na temat naszej wspólnej wycieczki, którą odbyłem z kolegą, i byliśmy też żonami, bo ktoś musi jedzenie przygotowywać. I chciałem powiedzieć, że było to cudowne przeżycie dla nas wszystkich. Może zbyt szybko przemierzaliśmy dystans, bo przejechaliśmy w trzy tygodnie około 10 tysięcy mil. Zaczęliśmy naszą wycieczkę z Nowego Jorku. Pierwszy przystanek odbył się nad Niagarą. Było to popołudnie, upalne, gorące, tuż przed 4 lipca. Także masę ludzi, atmosfera Dobra, ja byłem wiele razy na dnia Garą, Także nie mogę specjalnie powiedzieć, że wywarła na mnie jakieś wrażenie, bo to się stało takie już, prawda, eh, oglądane przez wiele razy. A spytam się swojego przyjaciela, jak on od odebrał tą sprawę. <śmiech> Proszę, Piotrze, powiedz parę słów. Ja widziałem Niagara po raz pierwszy, ale muszę przyznać, że się rozczarowałem, ale nie tak do końca, ponieważ gdy zaszło słońce odbywał się pokaz świateł, które oświetlały w sposób nadzwyczajny spadającą wodę. Robiło to niesamowite wrażenie, a gdy potem obejrzałem zdjęcia, które wykonywałem w tym czasie no w bardzo trudnych warunkach, to po prostu przeszło to moje najśmielsze oczekiwania. Barwy były niesamowite. Nastąpiło jakieś mieszanie barw. Woda przybierała tęczowe kolory ze strony kanadyjskiej. Odbywały się również pokazy ogni sztucznych, także w ogóle było fantastycznie. Pod tym względem Jagara sp sprawdziła się znakomicie. No, a Następnie po przenocowaniu pojechaliśmy dalej w kierunku zachodnim. I przez następny dzień nie działo się praktycznie rzecz biorąc nic, bo teren monotonny, gdzieś tam jakaś rzeczka, gdzieś jakieś jeziorko, gdzieś pole, gdzieś uprawa. Ciekawiły nas głównie parki narodowe i przyroda. Także nocowaliśmy w Madison, następny dzień z rana zaczęliśmy dalszą wyprawę i skierowaliśmy się na park Yellowstone. Jest to wyjątkowe o, przepraszam, tu mi kolega podpowiada, że przed Yellowstone była fantastyczna yy, kraina, kraina raczej przypominająca y, obraz księżycowy, bo roślinność była uboga na wzgórzach yy, i słońce odbijało się od skał. Bedland jest nietypowym parkiem i w tym właśnie parku człowiek zaczyna widzieć jak bardzo natura potrafi być różnorodna i barwna. Oczywiście w Bedland pojęcie skała nie istnieje, ponieważ jest to góry powstały w wyniku wypłukania gleby przez deszcze. Tą glebę stanowiły prawdopodobnie, tak na oko sądząc, opady pyłu wulkanicznego o olbrzymiej grubości setek metrów. Góry, o których wspominał kolega, były właśnie również wysokości setek metrów można było po tych górach chodzić, robiły niesamowite wrażenie, ponieważ przypominały rzeczywiście krajobraz Księżyca. Wszędzie, co były ostrzeżenia przed grzechotnikami, na szczęście żadnego nie spotkaliśmy, ale były również zwierzęta, które tam żyły w warunkach absolutnie pustynnych. Co jeszcze ciekawego, Te, to są chyba jedyne góry na świecie, które są poniżej poziomu gruntu, poniżej poziomu zero. Następnym etapem to było Rushmore i jedne z najsłynniejszych w Stanach Zjednoczonych rzeźb głów prezydentów. Obok w procesie rzeźbienia pomnik Crazy Horsa, wodza indiańskiego. Po obejrzeniu tej części skierowaliśmy się dalej w kierunku zachodnim i udaliśmy się do parku Yellowstone. Park Yellowstone jest bardzo popularny i znany prawie każdemu z ludzi. Jest to niebezpieczna zarazem część, bo kipiących gejzerów, Żyjących w środku gorących źródeł, występujących pod nad powierzchnią Ziemi, wycieków, różnych soli mineralnych, związków chemicznych, także różnokolorowość wody źródeł jest jednym z piękniejszych dla oka widoków. Otoczone, te fenomeny są piękną dziewiczą, roślinnością, drzewami, wielkimi, wielkim skupiskiem zwierząt i naprawdę człowiek czuje się wyjątkowo w tej części przyrody, w tym otoczeniu i widzi, jak Pięknie jest świat zbudowany, nas leży jego tylko oglądać i czuć, że może na to wszystko sobie pozwolić, patrząc i zapamiętując. Jest to miejsce wyjątkowe do robienia zdjęć i utrwalania tego, co widział, ponieważ różnorodność krajobrazów jest tak wielka, że potem z czasem zaczyna się zacierać co było najpiękniejsze, a co mniej. Natomiast tam wszystkie prawie widoki były równie ciekawe i ładne. Oczywiście Yellowstone jest czynnym wulkanem o ogromnej średnicy, jednym z największych na świecie wulkanów. Do najciekawszych źródeł wulkanicznych o temperaturze wody 75 stopni należy... Źródło pryzmatyczne o niesamowitych, niezwykłych barwach w odcieniach błękitu, brązu, czerwieni i żółci. Te kolory cieplejsze a więc czerwień, żółć, brąz to są zawdzięczane zawdzięczamy bakteriom, które tam żyją. W, przypominam, w wodzie o temperaturze 75 stopni, w zależności od temperatury i składu wody inny kolor bakterii. Muszę również tutaj zauważyć, że większość lasów, lasów świerkowych, Yellowstone, jest w ogromnym procencie zniszczona, z tym, że nie bardzo wiadomo, czy... Tego nigdzie nie znaleźliśmy żadnej informacji, czy to za, na skutek um, zatruć wyziewami wulkanicznymi siarkowodorem, dwutlenkiem siarki, y, czy też na skutek jakiejś epidemii. W ogóle y, cały Yellowstone sprawia, jeśli chodzi o stronę y, drzewiastą, to sprawia raczej bardzo przygnębiające wrażenie. W środku Yellowstone znajduje się jezioro Yellowstone, dosyć duże jezioro, w którym żyją wydry. Poza tym muszę powiedzieć, że pierwszy raz w życiu przebywałem w obecności dzikiego bizona w zasięgu ręki. Także nawet trudno było zrobić porządne zdjęcie. Takie były emocje. Obok jednego z największych gejzerów, który co kilkadziesiąt minut, chyba co pięćdziesiąt minut wybuchał, leżały dwa bizony, które sobie nic nie robiły z towarzystwa ogromnej rzeszy ludzi, które również przyszły obejrzeć wybuchy gejzeru. No i tutaj ostrzeżenie dla wszystkich fotografów. Proszę się nie ustawiać pod wiatr, dlatego, że gejzer wyrzuca z siebie olbrzymie ilości nie tylko czystej wody, ale również białego błota, co grozi zachlapaniem obiektywów i bardzo trudno potem obiektyw wyczyścić i cały aparat. Poza tym wypranie tych, tych krzemionkowych, krzemionkowych, takich mazistych związków. To jest naprawdę dla naszych rząd, to było wielkie, wielkie wyzwanie. Poza tym tworów, najrozmaitszych tworów krystalicznych zbudowanych z krzemionki i soli wapnia, ja w tej chwili zapomniałem jak, jak, jak, jak ten rodzaj minerału się nazywa. No ale w każdym razie takie tarasowe, różnobarwne złoża tych, tych, tych minerałów przypominające nieco twory spotykane w jaskiniach krasowych. To, było podob, to były podobne kształty jednak znacznie, znacznie bardziej kolorowe i niezwykle, niezwykle tak przestrzennie rozmieszczone. Robiło to niesamowite wrażenie, zwłaszcza, że spośród tych krystalicznych tworów wyrastały drzewa, które tam kiedyś były, a ta, te, te twory krystaliczne posuwały się cały czas i zajmowały coraz to nowe. Tereny. No, i z takich ciekawostek e, przejeżdżaliśmy również e, wokół, obok Rolling Mountain, czyli ryczących gór, ryczące góry e, na skutek wydobywających się gazów ze szczelin skalnych. To też robiło wrażenie. Zwłaszcza ten hałas nieokreślony, skąd się wydobywał po zatrzymaniu samochodu, to robiło wrażenie rzeczywiście. No i bardzo, bardzo wiele gejzerów już jest nieczynnych. Prawdopodobnie plama gorąca przesuwa się i coraz to nowe gejzery powstają, a część gejzerów po prostu przestaje być aktywna, pozostają tylko suche, skaliste słupy, pozostałości takie, które można zaobserwować. Co jeszcze z ciekawostek, właśnie od przebiega linia podziału do rzeczy Pacyfiku i Atlantyku, to też jest jedna z ciekawostek. Po parku Wieloston. skierowaliśmy się na północny zachód. Potem po drodze przejeżdżaliśmy przez e, park lodowców, który mnie osobiście się podobał, bo piękne ujęcia nawisów lodowych. Mój kolega do tego podchodził tak, a mówi, no to sobie lud wisi, nic takiego ciekawego. Ja lubiłem, bo to w czasie yy, lipca można było sobie po śniegu pochodzić, polatać, jakieś prawda, urozmaicenie. Yy, po przejeździe przez ten park skierowaliśmy się do <śmiech> Waszyngtonu i obok Seattle na samym wybrzeżu mieści się Olympic National Park. Park o bardzo zróżnicowanym terenie od poziomu oceanu do wysokich górskich terenów z ciekawą przyrodą, zwłaszcza wielkie lasy i, i różnorodne okolice, jeśli chodzi o zmiany roślinności. Jest to głównie spowodowane tym, że Pacyfik w tym miejscu jest wyjątkowo zimny i temperatura była gdzieś tak około 14 stopni Celsjusza. Przy oceanie pływały jakieś wielkie drzewa, które ocean podmył i zabrał. Ej, woda zimna Zimniejsza woda niż w Bałtyku, także cała ta zabawa z do wody zakończyła się tylko do kolan. Nie było chętnego, żeby chciał zaślubić się po szyję w tej wodzie. Czy chciałbyś Piotrze coś jeszcze o Olimpiku dodać? Tak, chciałem tylko uzupełnić o tą roślinność w stanie Waszyngton w Olympic Park. Tam w zasadzie było spotkaliśmy jedyne miejsce, gdzie można było zobaczyć tak zwaną trawę niedźwiedzią. Jest to roślina, która nie ma nic wspólnego z trawą. Poza nazwą jest to roślina dwuliścienna, niejednoliścienna, tak jak zwykła trawa. Posiada piękne kwiaty barwy biało kremowej. Z Zobacz, Znaleźliśmy ją na, w górach, wysoko w górach, na jakimś takim bagnistym terenie, zupełnie przy drodze. Słyszałem kiedyś o niej, oczywiście aparat prawie do czerwoności rozgrzany, tyle zdjęć. W ogóle przyroda fantastyczna, niezwykła, barwna, moc kwiatów. No i tutaj ciekawostka, znalazłem również polskie rumianki. Bardzo się zdziwiłem, że na drugim końcu świata można również rumianek spotkać, który pod domem u mnie, na działce, również kwitnie. Teraz, co do gór, góry naprawdę bardzo surowe, skaliste, to był środek lata, mniej więcej 15 lipca, tam dopiero wtedy zaczynała się wiosna. I mnóstwo niezwykłych kwiatów, których nas w ogóle nie jestem w stanie nawet podać, dlatego że po prostu nigdy się z nimi nie spotkałem. Co jeszcze ciekawego? No z jazdy, z tych szczytów na łeb, na szyję, wąskimi dróżkami. Ale co ciekawego, te drogi wszystkie były znakomicie utrzymane, nawet powyżej 3000 metrów. Potem, zjeżdżając już poprzez lasy deszczowe wzdłuż Pacyfiku, no też radzę, radzę, radzę odwiedzić ten zakątek, robi też niezwykłe wrażenie. Ciemno, w środku dnia w lesie jest prawie tak ciemno jak w nocy. Jest taka gęste, takie gęste poszycie gałęzi liści. No robi to naprawdę wstrząsające wrażenie Z... Tak tak I, no, i w tym wszystkim mgła, która powodowała, że te lasy zasługiwały na swoją nazwę. Później minęliśmy największy Słuchaj, jeszcze, o... jeszcze byśmy pominęli prawie jest to Góra Heleny, Mont... Helen, wulkanu, Monttelen. który się rozerwał lat temu, to chyba był rok 80, tak. 80, 86. 80. 80. Rok. Po 30 latach jeszcze nie nastąpiło zagospodarowanie terenów przez naturę. Jeszcze leżą drzewa, ja może dam swojego kolegę. On to bardzo ładnie opisze słowami, bo wygląda na to, że natura potrzebuje przynajmniej koło 200 lat, żeby zatrzeć tak wielkie zniszczenie, jakie tam nastąpiło przez wybuch gorącego gazu. Piotrze, czy chciałbyś powiedzieć coś? Tak, rzeczywiście te tereny są nadal w bardzo opłakanym stanie. Służby parkowe robią wszystko co możliwe, żeby zadrzewić z powrotem te wzgórza. Niestety teren jest bardzo silnie skażony, prawdopodobnie związkami wyprodukowanymi przez wulkan. Byłem nawet na jednym ze szczytów niedaleko Mount Sainte ellen i tam w zasadzie nic się nie zmieniło od 30 lat. Jedynymi roślinami jakie tam znalazłem to były jakieś niezwykle piękne kwiaty, podobne nieco do łubinu, ale to nie był łubin, to było coś innego. W ogóle kwiaty w tych rejonach stanu Waszyngton są chyba najbardziej atrakcyjne ze wszystkich, jakie do tej pory spotkaliśmy. Muszę też powiedzieć, że Mount Helens jest nadal czynny, nadal dymi, nadal unoszą się opary. Dla mnie najbardziej wstrząsające wrażenie zrobiło jezioro, które powstało. Po osunięciu się jednej trzeciej zbocza tego wulkanu, on zagrodził odpływ wody tym tym osuwiskiem i powstało jezioro. Na powierzchni tego jeziora przez 30 lat pływają drzewa, które zostały zmiecione podmuchem z okolicznych wzgórz. Robi to rzeczywiście okropne wrażenie, poza tym muszę powiedzieć, że nawet w odległości około 20 kilku mil od samego wulkanu zbocza, wzgórz są całkowite bezleśne, chociaż były zalesione. Surowa skała pokryta popiołem wulkanicznym to jest widok taki bardzo przygnębiający. Natomiast sam wulkan, no nie udało mi się zajrzeć do środka, chociaż już byłem blisko, nie było żadnych wyższych wzgórz. No jeżeli zachęcam wszystkich, żeby obejrzy, obejrzeli sobie Mont Saint-Ellen, robi niesamowite wrażenie. Byliśmy świadkami dwóch wypadków motocyklów. Pierwszy motocykl jadący naprzeciw nas, nagle kierowca motocyklu przestał nad nim panować. Na szczęście puścił motocykl i motocykl poleciał w przepaść, a on został na drodze, bo ciągle spadają drobne kamienie na drogę. Jeżeli on na te kamienie wjedzie, a droga jest bardzo kręta i cały czas są zakręty, Wtedy traci panowanie nad kierownicą. On miał to szczęście, że motocykl poleciał. On został. Natomiast widzieliśmy drugi wypadek, bo staliśmy na drodze jakieś pół godziny. Przyjeżdżał dźwig i wyciągał motocykl i kierowcę, co spadł z urwiska. Też ludzie mówili, że prawdopodobnie wjechał na luźne kamienie na drodze i się wytoczył z drogi. A lepiej i pewniej ludzie jednak się czują, jak mają cztery koła. To nawet jak się to jedno zacznie ślizgać, to inne trzymają pojazd. A po prawda wyprawie na yy, wulkan Heleny dalej skierowaliśmy się na krater Lake i o kraterze Lake prawdopodobnie mój kolega lepiej to wszystko powie bo uważa, że jest to najpiękniejsze miejsce jakie zwiedziliśmy proszę piotr. To rzeczywiście niesamowity krater, niezwykłej piękności, kształtu okrągłego. Nieco z boku, wewnątrz krateru, znajduje się tak zwany piec. Jest to wyspa, która cały czas rośnie. Jest to również czynny wulkan. Od czasu do czasu zaczyna dymić ten. Tak zwany piec jest porośnięty lasem, natomiast sama końcówka świadczy o tym, że tam od czasu do czasu odbywają się niewielkie wybuchy, niewielkie wypływy gazów, są ślady ognia. Wulkan został odkryty stosunkowo niedawno, bo pod koniec XIX wieku przez jednego z poszukiwaczy złota. I w zasadzie nie jest aż tak popularny jak mont saint Helen czy Mont-Renier. Jest to nieduży wulkan, ale naprawdę niezwykłej piękności. Ciemno niebieska woda u brzegów krateru przy zboczach barwy seledynowej i niebiesko zielonej, w środku granat. Po Wewnątrz krateru spotkaliśmy również motorówki, a więc można tam pływać. Widoki zapierające dech w piersi, niesamowite przepaście, no barwy, wody, nieba, skał, poszarpanych skał, które robią wstrząsające wrażenie. Byliśmy tam dużo dłużej niż planowaliśmy. Robiliśmy mnóstwo zdjęć. To są najpiękniejsze zdjęcia jakie wykonałem w całej tej naszej wyprawie. W dalszym ciągu kierujemy się i oglądamy lasy deszczowe. Dlaczego przyroda jest aż tak bujna i zieleń tak piękna w lasach deszczowych. Jednak wilgotność jest motorem powstawania bujnej roślinności, która konkurując ze sobą stara się zawładnąć całym poszyciem lasu, całym lasem do czubków drzew. W lasach tych deszczowych stosunkowo mało słońca przechodzi na niższe partie, to też liście na dole starają się mieć większą powierzchnię, dla nas jest to coś nowego i patrzymy na te, prawda, tą przyrodę pod trochę innym końcem kątem. Po lasach deszczowych, czy chciałbyś, Piotrze, coś o lasach dodać deszczowych? Poza tym, że pokazywałeś tam różne dziwne sztuki, które fotografowaliśmy, to chyba nic, <śmiech> dlatego że no po prostu ze względu prawdopodobnie na, na mieszkańców tych lasów nie zagłębialiśmy się nigdzie dalej. Potem przekroczyliśmy już granice, granice Kalifornii, no i tutaj. Na początku pozytywne wrażenie, bo napotkaliśmy rolnictwo bardzo rozwinięte, dobrze prowadzone. Natomiast w miarę posuwania się na południe, no Kalifornia nie robiła dobrego wrażenia. San Francisco przywitało nas mgłą zimnem. I w zasadzie Golden Gate to chyba tylko fragmentami oglądaliśmy, bo cały był przykryty mgłą. Samo miasto wiemy, że z opowiadań naszych kolegów znajomych wiemy, że jest bardzo przyjemny do mieszkania, do życia w nim. Natomiast My nie odebraliśmy tego tak bardzo, ponieważ poza kilkoma większymi budowlami to w zasadzie nie spotkaliśmy nic ciekawego. Prawdopodobnie dlatego, że nic większego nie dało się tam wybudować ze względu na trzęsienia ziemi. Także w zasadzie nie zatrzymywaliśmy się w San Francisco i przejechaliśmy dalej na południe. Tak, w zasadzie po Kalifornii jeździliśmy w zygzakiem. Nie mieliśmy, chcieliśmy początkowo wykąpać się w Pacyfiku, no niestety nie dało się. Pojechaliśmy nawet w połowę, przejechaliśmy połowę drogi do San Francisco, no i pierwsza próba wyjścia do wody okazała się wielkim niewypałem. Woda nadal miała temperaturę około 10 stopni na plaży było 12 stopni w środku lata. Ich roślinność na klifach, no, szaleństwo różnego rodzaju rozchodników, kwitnących rozchodników, takich jakich w Europie nigdzie nie byliśmy w stanie spotkać, nawet w ogrodach botanicznych. Tutaj to przewyższało wszystko, co, co, co, co można było w Europie zobaczyć. Poza tym byliśmy na, zwiedzaliśmy jedną z latarni morskich, w której latarnik tam urządził sobie ogród botaniczny, zmobilizowany widocznie mnogością najrozmaitszych kwiatów, jakie tam można było spotkać. To było bardzo fajne, bardzo ciekawe. Kwiaty, kaktusy, rozchodniki, to tam przeważało. Potem przejechaliśmy już w głąb. Zrobiło się bardzo ciepło, około 40 stopni. Pojechaliśmy do Yosemite. No i proszę o kolegę. Yosemite, ciekawy park. Jest to tak, jak gdyby wszyscy ludzie na Majówkę jechali. Jeden camping przy drugim, człowiek na człowieku. Przyroda owszem ciekawa, piękna, ale w tłumach ludzi piękno przyrody traci wiele barwy. Przy brzegach jeziorka, wody, gdzie lodowce się topiły i robiły rozmaite zakola, tętniło życie, zarówno ptactwo jak ryby. I rośliny były egzotyczne i ciekawe. Sam park na pewno byłby dużo, dużo ciekawszy i ładniejszy, gdyby ludzi było 10%. Wycieczki, autobusy, dosłownie to wyglądało tak, jakby turyści zwiedzali Manhattan z autobusów, prawda, wycieczkowych. Niedługo żeśmy pobyli w tym ładnym miejscu i, i skierowaliśmy się do Sekwoi parku. Piotrze, czy chciałbyś coś o Yosemite powiedzieć? Ja chciałem tylko ostrzec wszystkich, którzy odwiedzają Yosemite Park, ostrzec przed niedźwiedziami. Byliśmy świadkami, robiliśmy zdjęcia, jak Niedźwiedzica z dwoma małymi uczyła je w jaki sposób wyjada się termity ze sprchniałego pnia, a w odległości 25 metrów zasłonięci krzakami przechodzili rodzice z trójką dzieci, małych dzieci, 25 metrów od niedźwiedzicy z małymi. No, może tylko dlatego, że zachowywaliśmy się cicho, ona nie zauważyła tych ludzi. Oni też nie widzieli tej niedźwiedzicy. Ja przestrzegałbym wszystkich przed schodzenia z utartych szlaków, z, z, z dróg, tak jak tamci to zrobili, oni sobie chyba chcieli skrócić drogę. No i mogli to przypłacić życiem. Szczególnie niebezpieczne jest Wracać się do zwierzaka. Wtedy taki zwierz na pewno postara się bronić i zaatakować, jeżeli widzi, że dana osoba przeszła i się wraca z powrotem do niego. Jest to zagrożenie dla niego i on się broni przed interwencją ludzką. Tak jak kolega już wspomniał, następnym naszym parkiem to był park Sequoia. Drzewa olbrzymiej wielkości, niestety już niezbyt dużo, ale pozostałe gatunki drzew tutaj Właśnie, sekła jedne z największych na świecie. Ja natomiast zwracałem uwagę na gigantycznych wielkości cedry, których nigdzie przedtem e, tej wielkości nie spotykaliśmy. W ogóle lasy w Stanach Zjednoczonych, w zachodniej części Stanów Zjednoczonych są przepiękne, nieporównywalne w ogóle z niczym, nawet z Puszczą Białowieską. E, Drzewa są gigantycznych rozmiarów, no i w Sekwoja Park w Giant Sekwoja Park w zasadzie wielkość sekwoji jest nie do pobicia przez inne gatunki drzew. Robi to niesamowite wrażenie prawie 40-centymetrowej grubości kora osmalona od pożarów, które tam prawdopodobnie ciężko, często wybuchają bo jest rzeczywiście bardzo gorąco, bardzo sucho. Ja wtrącę parę słów, żeby sekwoja się mogła rozplantować, musi nastąpić pożar. Wtedy szyszki mogą się otworzyć i nasiona zaczynają, mają możliwość wyrośnięcia. W przeciwnym razie nie mogłyby się sekwoje rozmnożyć. W czasie prawda, naszej wyprawy, w Sekuoje, człowiek nagle czuje się jak karzeł, bo las robi wrażenie takie, że drzewa są przynajmniej ze cztery razy większe i grubsze, aniżeli drzewa w naszych lasach. Ponad tysiąc lat naprawdę drzewo potrafi zgrubieć do wielkich rozmiarów. Proszę Państwa, po Dziance Kłoja Park przyjechaliśmy do Bad Valley, mijając kolejne jeziora... A tak, tak, przepraszam. Jeszcze, jeszcze zapomniałem o zaporze Hoovera na rzece Colorado. Chluba budowniczych amerykańskich lat powojennych. Potem pojechaliśmy właśnie do Dead Valley. I tutaj ostrzeżenie dla wszystkich kierowców. Proszę Państwa, nawet jeżeli będziecie mieli pełny bag paliwa, musicie się liczyć z tym, że wskaźniki poziomu paliwa w waszych samochodach będą wskazywały zero dnia asfalt ma temperaturę 98 stopni Ech. i w związku z tym, gdziekolwiek byście jechali, benzyna w baku zacznie się rozszerzać, zmieni się jej gęstość i wskaźnik paliwa po prostu się utopi. Proszę nie wpadać w przerażenie, że jesteście daleko od cywilizacji bez benzyny. Benzyna jest. Dodatkowo mogę powiedzieć, że trafiliśmy na dwie czy trzy stacje już w pobliżu Dead Valley. Dead Valley jest już obszarem cywilizowanym. Są hotele, są szkoły nauki gry w golfa, są pola golfowe również. Chociaż nas w samej Dead Valley temperatura podczas naszego pobytu osiągała około 54 stopnie Celsjusza. Powietrze po wyjściu z samochodu parzyło, ale można się było szybko przyzwyczaić. I teraz ostrzeżenie dla wszystkich, którzy by chcieli zejść z parkingu, że zejść z tej asfaltowej ścieżki i pójść dalej na wydmy. Proszę się liczyć z tym, że tam jest mnóstwo grzechotników. Ślady po grzechotnikach są dosłownie na każdym kroku. Są nory grzechotników wykopane pod y, najrozmaitszymi krzakami, wzgórkami. Proszę się liczyć z tym, że możecie spotkać y, grzechotnika, który no, nie będzie zadowolony z waszej obecności w pobliżu jego domu. Y, potem Pojechaliśmy do, niech tylko sprawdzę, pojechaliśmy już chyba do Las Vegas. Las Vegas, miasto światła, miasto reklam, miasto turystów którzy każdy parę groszy chce koniecznie zostawić w tym miejscu, nie widzi tego, że to wszystko zostało wybudowane za ich pieniądze przegrane, myśli, że on wygra. Ten jeden nie da szans. Te wszystkie kasyna to nie poradzą sobie z nim. On ma taką siłę przebicia, że im pokaże w jaki sposób się wygrywa. Dla nas Las Vegas nie było miejscem kasy, my raczej oglądaliśmy architekturę w nocy oświetlenia i w jaki sposób reklamom starali się zachęcić do siebie, co pokazać. Na pewno człowiek wtedy się czuje, że jednak tak jak ćma do światła pędzi jest foto dodatni i wzrok jemu płata nieraz figle, że im więcej tego światła, tym musi być coś bardziej ciekawego. Rzeczywiście Las Vegas da się oglądać tylko nocą, gdy we dnie światła pogasną. Las Vegas jest jednym wielkim kiczem. To się nie da z niczym porównać. Nigdzie na świecie nie ma czegoś podobnego. Olbrzymie, fantastyczne, nowoczesne hotele i w zasadzie wystrój na ziemi, to co tam jest, ale już nie oświetlone, to sprawia wrażenie straszliwego kiczu. Natomiast nocą byliśmy zafascynowani i spędziliśmy trzy godziny na jeżdżeniu główną ulicą w tą i z powrotem i robieniem setek zdjęć można było naprawdę, naprawdę być całkowicie zauroczonym tym, co się oglądało. Następna część była część piękna i ładna, bo skierowaliśmy się w kierunku Grand Canyonu. Grand Canyon, olbrzymia dziura w ziemi, wyrzeźbiona przez rzekę Colorado przez miliony lat. Na pewno najciekawsze miejsce dla... Geologów, którzy mogliby zobaczyć przekrój milionów lat i y, uwarstwienia skał różnych kolorów, y, różnej twardości. My byliśmy na południowym, południowej krawędzi Grand Canyonu, z widokiem prawda, o tyle było lepiej, że oświetlenie było na stronę północną i mieliśmy lepsze pole do robienia zdjęć. I poza tym południowa część kanionu jest dobrze przygotowana do turystyki. Ma drogę, można dojeżdżać w różne miejsca i patrzeć, patrzeć na Grand Canyon z różnych, pod różnym kątem, z różnych wysokości bym powiedział też, bo można było schodzić o kilkanaście metrów w dół. Roślinność raczej uboga na krawędzi. Może gdzieś przy Rzeczce Colorado w dole mogły być jakieś ciekawe yy, okazy. Natomiast zejście na dół to według mnie jest wyprawa na jeden dzień, żeby się tam pieszo udać. Potem wejście z powrotem, no to jest też strasznie męczące, bo jest to różnic, różnica ponad 1600 metrów po bardzo niesprzyjających niesprzyjających stromościach. Są miejsca, że można mułem pojechać w dół, osłem ale to prawda nie dla nas było, my byliśmy bardziej uwiązani do transportu i do oglądania następnych innych rzeczy. Piotrze, czy chciałbyś coś o kanio kanionie? Tak, oczywiście zgadzam się z tobą, że Grand Canyon należy w zasadzie oglądać dojeżdżając do punktów widokowych samochodem. Można to zrobić prawie na całej długości Grand Canyonu. Trasy dla samochodów są znakomicie przygotowane. Roślinność, tak jak wspomniałeś, jest pustynna i raczej uboga, mało urozmaicona. Przeważnie kwitnące krzewy i o pięknym zapachu. Niestety nie jestem w stanie rozpoznać gatunku. Co jeszcze? Samej rzeki Colorado nie widać. Ona jest prawie mile w dole, jako wąziutka wstążeczka, widoczna tylko w kilku miejscach. W postaci właśnie takiej brudnozielonej wstążeczki, poprzerywanej, bardzo cienkiej i to zupełnie sama rzeka nie robi wrażenia. Natomiast co ona zrobiła z Terenem, przez który płynęła w ciągu tych kilku milionów lat, to jest naprawdę imponujące. Szerokość Kenionu sięga chyba w niektórych miejscach kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu mil. Widoki są zapierające dech wiersi, przepaści oszałamiające. Ludzie schodzą dosłownie na sam skraj tych przepaści. Ogrodzenia na tych półkach wywieszonych poza już obręb tej, tej, tej, tego zbocza, bo są takie miejsca, no robią niesamowite wrażenie, zwłaszcza jak się patrzy z innej półki, na czym ci ludzie stoją. To robi naprawdę ogromne wrażenie, no i upał, straszny, straszny upał. W zasadzie, gdyby nie to, że chcieliśmy odszukać samą rzekę, samą wodę, to zakończylibyśmy na kilku, może na kilkunastu postojach, no ale było, było znacznie, znacznie więcej i dzięki czemu obejrzeliśmy prawie cały Kenyon. Rzeczywiście polecam wszystkim to wrażenie, pozostanie do końca życia, czegoś takiego na Ziemi nigdzie nie ma. Jest to wspaniały widok, barwy, barwy niesamowite, odcieni skał, to jest mozaika, to jest przekrój przez no, setki milionów lat geologii Ziemi. Dużo, dużo wcześniej niż pojawiły się na Ziemi dinozaury. Zresztą w muzeum, które tam jest, można to wszystko sobie dokładnie obejrzeć. Pogręd Kanionie, następnym naszym punktem zwiedzania była Painted Desert. Pustynia o różnych kolorach piasku, która zmieniała się od czerwonego przez żółty, przez biały, spowodowała wrażenia takie, jak gdyby malarz, malując, używał różnych kolorów do malowania ziemi. Nie było to jakieś, prawda, wielkie, po widokach w Gręd-Kenionie, także przejechaliśmy przez pustynię dość szybko, bo następnym naszym celem był skamieniały las. Las, który skamieniał przez to, że drzewa wpadły do wody, przedostały się, przedostał się piasek, muł do drewna, które w następnej fazie skamieniało i widać dokładnie w każdych tych przekrojach, że jest to drewno ze słojami, z przyrostami, z rdzeniem, z odchodzącymi gałęźmi, ale wszystko jest z prawdziwej skały twardej i nie ma tam żadnego śladu, że kiedykolwiek było to drewno. Temperatura na zewnątrz dość wysoka. Mieliśmy w pewnym momencie też kłopot z ochroną, bo nasze panie nie chciały wychodzić, bo było gdzieś ponad 40 stopni na zewnątrz. No to siedziały przez moment w samochodzie. Silnik włączony, air conditioning też. Podszedł jakiś strażnik i powiedział, że nie może samochód zatruwać środowiska, jeżeli się nie porusza i proszę wyłączyć samochód, jak chcecie to sobie siedźcie w środku, jak chcecie to wyjdźcie, ale samochód jak stoi, to silnik nie może pracować. Spojrzenie takie troszkę różne, bo oprócz tych paru samochodów, co było to w promieniu, Dziesiątek mil nie było żadnej osoby, żadnej istoty. Także, czy jeden samochód chodzi te 10 minut dłużej, czy mniej, to chyba nie odgrywa roli, a, ale oni ściśle trzymają się swoich przepisów. Piotrze, co ty byś powiedział o tym miejscu, Petrofaj Forest? Ja przeżyłem swego rodzaju szok. Mianowicie przy wjeździe do. Petrofaj Forest spotkaliśmy warsztaty, tak to przynajmniej wyglądało, kamieniarskie, które przerabiały Petrofaj Forest na meble. Jednocześnie we wszystkich y, takich muzealnych obszarach, gdzie można było sobie obejrzeć, jak Petrofaj Forest wyglądał jeszcze kilkanaście lat temu, był kategoryczny zakaz podnoszenia z ziemi najmniejszego kamyczka, nawet takiego pół centymetra wielkości. Jak to się ma jedno do drugiego? Jedni tną te pnie skamieniałe na plasterki, a inni nie mogą zebrać nawet tych okruchów. O co tutaj chodzi? Kto na tym zarabia i... Kto ma w tym jakiś interes, żeby w ten sposób na olbrzymią skalę niszczyć Petrofaj Forest? Z tego co z rozmów jakie prowadziliśmy z kolegą wynikało, że jeszcze 20-30 lat temu, gdy on był w tym miejscu, to wyglądało zupełnie inaczej. Te pnie pocięte na meble jeszcze tam leżały. W tej chwili my spotkaliśmy jedynie szczątki, które już nie nadawały się do cięcia. O co tutaj chodzi? Biznes jest biznes. O to, to tylko może chodzić. Ja tak, tak na to patrzę. Po Petrofaj Forest pojechaliśmy już w kierunku domu na wschód, a mianowicie... W Teksasie, w czasie drogi, w pewnym momencie zapach potu bydła, moczu był tak silny, że prawdopodobnie, tak jak z kolegą przeliczaliśmy, musiało być najmniej ćwierć miliona po głowie takiej trzody trzymane, nie wiem w jakim celu, kolega sobie żartuje, że pewno krówki na wieczorny udój przyszły, ale było to przynajmniej 20 mil drogi takiej, że nikt by się na pewno nie chciał zatrzymać, bo był tak straszny smród bydła. I stąd właśnie mnie do głowy przyszło, że kiedyś na tych filmach, na westernach pokazywali, że jak ci kołboje przychodzili do miasta, jak dostał wolne, to pierwsza rzecz szedł się myć, bo cały prawdopodobnie tak samo, taki sam zapach miał, jak było otoczenie. Po przejechaniu tej wielkiej równiny w Teksasie i tego wielkiego miejsca, gdzie Zobaczyliśmy, jak wygląda niesamowita produkcja mięsna w Stanach, udaliśmy się do Tenesy. Proszę Państwa, Nashville bardzo ładne, czyste, schludne miasto, bardzo nam się podobało, architektura bardzo nowoczesna. Natomiast to, co mnie najbardziej zainteresowało, to jedyne miejsce na Ziemi, właśnie Naszywil, gdzie można obejrzeć kompletny Partenon. Zdaję sobie sprawę, że powstał ponad no, około 100 lat temu, że wiedza, yy, wiedza. Yy, na temat Partenonu jeszcze wtedy nie była zbyt wielka, ale jeśli chodzi o samą bryłę Partenonu, została odtworzona dosyć wiernie. Natomiast to, co wstawiono do środka, a mianowicie posąg Ateny, to przekracza wszelkie granice. Dobrego gustu, potwornej wielkości, koszmarny jakiś posąg, jakiegoś potworka z wyłupiastymi oczami, twarz potworna, a jednocześnie poza tą salą przy wejściu stał model takiego posągu, bogini Ateny, jaki rzeczywiście był w Atenach dwa tysiące lat temu. Dlaczego nie znaleziono żadnego artysty, który mógł w podobny sposób ten posąg powiększyć? To chyba nie jest nic trudnego, skoro w tej chwili nawet niezbyt znani artyści potrafią zrobić dużo, dużo lepsze kopie. Poza tym te koszmarne barwy. I kto wpadł na pomysł, żeby biały partenon, jaki jest w oryginale w Atenach, pomalować na kolor brudno-beżowy, poza tym otynkować go jakimś chropowatym tynkiem, ja, ja, ja pewnych rzeczy nie jestem w stanie zrozumieć. Wysilono się na naprawdę wspaniałą rzecz. Bryła Partenonu da się oglądać z pewnej odległości i robi naprawdę niesamowite wrażenie. W środku też, jeżeli rzeczywiście tak było w oryginale, bo tego nigdzie nie powiedziano. Natomiast ten posąg psuje wszystko, wszystko co zrobiono. Następne nasze kroki były w kierunku Smoky Mountain w Tennessee. Smoky Mountain z bardzo przyjemną przyrodą, z bardzo ciekawymi zjawiskami podnoszących się mgieł, opadających chmur, dużej zieleni, znakomicie rozwiązanych dróg po górach i wtedy człowiek. Znowu czuję się dobrze, czuję się w swojej przyrodzie i chciałbym dodać, że tak czuję się troszkę już bliżej domu. Już się zaczyna lepiej czuć po tych wszystkich przejściach. A jak ty Piotrze? U stóp Smoky Montaigne jest miejscowość przeznaczona w zasadzie, miejscowość wczasowa przeznaczona w zasadzie w całości dla dzieci. Jest mnóstwo atrakcji, domy stojące na dachach, y, Titanic, który zaparkował bok Góry Lodowej w środku miasta. Cała masa różnych epok geologicznych z dinozaurami włącznie. Dinozaury wychodzą na ulice. Y, poza tym no, wojny piratów na oceanie, na Morzu Karaibskim w środku miasta. Y, mnóstwo dzieci mnóstwo świateł, mnóstwo za dobrej zabawy, to może tyle. Jeśli chodzi o same góry, rzeczywiście zasługują na swoją nazwę. My trafiliśmy po deszczu, a więc y, rzeczywiście te takie snujące się opary mgielne y, wśród dolin to robiło wrażenie, y, a tak góry same nie były... Poza tym, że były porośnięte wspaniałym lasem, yy, wspaniałą roślinnością. Jeśli chodzi o wielkość, to nie imponowały zupełnie. Następnym etapem to już nam tylko pozostał dom. Nie będę wspominał, że próbowaliśmy przejechać przez Waszyngton, który był tak szczelnie, pilnowany przez y, policję, bo to już było po godzinie 22 i tylko wyglądało na to, że ludzie z nieczystymi zamiarami mogą przesuwać się tym miastem. Także po przejeździe takim z dala, bo wszystkie ulice bliżej, centrum były zamknięte, zablokowane, zasztablowane, wróciliśmy do domu z wycieczki jeszcze, o co chciałem powiedzieć, że w środkowej części Ameryki, na, głównie na zachodniej części, jest bardzo dużo elektrowni wiatrakowej, gdzie energię elektryczną, elektryczna jest produkowana przez lasy wiatraków. Setki wiesz. Ogólnie rzecz biorąc, Parę takich wspomnień z wycieczki. Co my robiliśmy? Braliśmy, było nas cztery osoby, braliśmy w zasadzie średniej i lepszej klasy motele. Zatrzymywaliśmy się w best western w motelach. Co nam Best Western dawał? Dawał nam możliwość śniadań z rana, które były wliczone w cenę noclegu. Przeciętnie cena noclegu była około 80 dolarów z podatkiem, co po odliczeniu dobrego śniadania, bo oni śniadanie mieli bardzo dobre, wszystkiego bez ograniczenia, robiło to, że mogliśmy... Oprócz tego śniadania, jeszcze raz tylko tego dnia jeść, i każdy był w miarę najedzony. Co, prawda, zjechanie z drogi, pojechanie do restauracji i stracenie dwóch godzin na jedzenie, to jest przez okres przykładowo 20 dni to jest 40 godzin czasu zniszczenie sobie, czyli dwa dni poszłoby nam na y, jedzenie. Jest to spora oszczędność czasu. Ja chciałem dodać tylko, że ja byłem wtedy pierwszy raz w Stanach. Była to moja pierwsza wizyta. Byłem, no, na każdym kroku w zasadzie y, spotykałem rzeczy, których się nie spodziewałem. Robiły na mnie duże wrażenie co takiego drogi w Stanach są poza Nowym Jorkiem są znakomite nawet tak jak już mówiłem powyżej 3000 metrów wszyscy dbają o te drogi rzeczywiście nie ma dziur tego co jest przekleństwem dróg w Polsce w miarę możliwości te drogi są poprowadzone przez wszystkie najbardziej atrakcyjne miejsca w parkach. Oczywiście nie ma przesady, żeby budować autostradę przez środek parku. Drogi są dostosowane szerokością i rodzajem nawierzchni do potrzeb w danym miejscu. Co mnie bardzo mile zaskoczyło, co jeszcze, w parkach jest czysto, czysto, nie tak jak u nas, bardzo, bardzo często po wizycie wycieczek szkolnych w Dolinie Kościeliskiej na Ornaku albo gdzieś po drodze na Czerwone Wierchy. Co jeszcze? W zasadzie... W zasadzie jestem bardzo zadowolony z trasy. Nie spodziewałem się nawet w najśmielszych przypuszczeniach, że tyle zobaczymy. Bardzo polecam tę trasę, zwłaszcza, że mieliśmy bardzo mało czasu. Trzy tygodnie to jest jednak dużo, dużo za mało, żeby zwiedzić wszystkie interesujące miejsca. Jest ich mnóstwo. Staraliśmy się tylko wybierać największe atrakcje. Ale wiedzieliśmy o tym i bardzo żałowaliśmy, że omijamy wiele bardzo cennych parków, które wręcz są unikatowe na skalę świata. No i co jeszcze? Cena benzyny to był dla mnie szok, że można tak tanio jeździć. Samochody, rzeczywiście nastąpiła wymiana samochodów na dużo mniejsze, już takie bardziej dla ludzi zbliżone do tych wielkości, jakie spotykamy w Europie. No i drogi w Nowym Jorku, gdyby jeszcze te jezdnie można było doprowadzić do takiego stanu, jakie są wreszcie Stanów Zjednoczonych. Jeszcze jedno takie, taka uwaga, jeżeli będziecie planowali zwiedzanie parków narodowych, jakiejś większej ilości, w pierwszym parku, do którego wjedziecie, wykupcie sobie roczną przepustkę na wszystkie parki. Ta przepustka kosztuje chyba 80 dolarów. To się szybko zwróci i i dawam oszczędność przy dalszych prawda, wyprawach. Zawsze tych parę dolarów, co zostanie w kieszeni, to lepiej. To byłoby wszystko z mojej strony. Pozdrawiam i wszystkiego dobrego. Do widzenia, Państwo.